Robić rap muzykę ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na słowa na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, na ziemskiej, muzykę, na Chodzi o to, żeby była dobra impreza, żeby ludzie się bawili, żeby wiedzieli, że ty przyjechałeś te 600 kilometrów, czy tam ile był kilot wtedy dla nich. I wiesz, dziękuję im swoim występem za to, że oni przyszli w sumie popatrzeć na ciebie, posłać swoje muzyki na żywo i energią swoją, to dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję, dziękuję. dziękuję, dziękuję, dziękuję.